Mieczysław Jałowiecki, Wolne Miasto, Odcinek Piąty Przyszedłeś do mnie po instrukcję. Co ci mam powiedzieć? Nie dogodzisz nam, czekacie kula w łeb. Nie dogodzisz Niemcom, dostaniesz od nich kulę. Staraj się, aby ciebie jedno i drugie ominęło. To są moje instrukcje. — Jesteś zresztą zależny od Paderewskiego. Zapewne byłeś u niego. Ja swój czas całkowicie poświęcam wojsku. Gdyby zaszła potrzeba, to zawezwę ciebie. — To wszystko, co ci mam do powiedzenia. Tymczasem do widzenia życzę ci, abyś wyszedł cało z tej imprezy. A przy spotkaniu powiedz, Adzia by zaszła do mnie. Chciałbym parę rzeczy jej powiedzieć. I jeszcze jedno. Trzymaj się z dala od polityki, rób swoje i nie zwracaj na nikogo uwagi. No to żegnam, zakończył, podając mi rękę. Kula w łeb, myślałem, wchodząc do hotelu europejskiego. Właściwie nikt nie określił mi bliżej moich kompetencji, nadmieniając tylko o ryzyku. Co będzie, to będzie. Chłopiec hotelowy podszedł do mnie z kartką w ręku. Był to telefonogram od Radziwiła. Zapraszał mnie jeszcze dzisiaj na kolację do klubu Myśliwskiego. Po raz pierwszy przestąpiłem próg owej tak specyficznej w swoim charakterze instytucji. Bywałem już nieraz gościem, a nawet członkiem różnych klubów, ale żaden z nich nie miał tej osobliwej atmosfery klubowej co Klub Myśliwski w Warszawie. Przyglądałem się z zainteresowaniem zgromadzonym w sali jadalnej osobom, z których niejedna łudząco przypominała postacie z żywota i myśli pana Zygmunta Podfilipskiego, Józefa Weissenhoffa. Zwróciło to uwagę księcia Stanisława. — Czy szuka pan kogoś ze znajomych? — zapytał. — Nie — odrzekłem — Mało znam Królestwo i Warszawę, wątpię więc, czy znajdę tutaj znajomych. Po prostu zainteresowała mnie ogólna atmosfera klubu i osoby, które tutaj obserwuję. Jak świeżymi oczyma widzi pan kraj. I co pan myśli o osobach, które pan spotyka? Na razie żadnych wniosków nie wyciągam, tylko analizuję. Odparłem. Obawiam się jednak, czy Polski nie opanuje atmosfera konspiracji kawiarnianej. Najbliższe otoczenie komendanta, według mnie, składa się z ludzi, którzy nigdy w życiu nie zetknęli się z życiem praktycznym. Wydają się tak przysiągnięci konspiracją, że mogą konspirować sami przeciw sobie, skoro im zabraknie obcych. — Wy z Litwy — rzekł śmiejąc się książę. Wciąż jesteście uprzedzeni do komendanta. Zaręczam panu, że komendant jest człowiekiem całkiem innej miar niż się wama, a dawniej i mnie wydawało. Miałem możliwość zajrzeć za kulisy. Nauczyłem się go nie tylko cenić i szanować, ale szczerze się do niego przywiązałem. Doprawdy, opatrzności chyba trzeba zawdzięczać, że przybył w samą porę. I unieszkodliwił całą klikę z Zaszyńskim na czele. Oczywiście nie powiem, aby wszyscy z otoczenia komendanta byli sympatyczni. Jest to zbieranina, wśród której jest mało pereł, a dużo śmiecia. Do tych pereł w pierwszym rzędzie zaliczam Sławka. To jest nie tylko uczciwy człowiek, ale i gentleman i rycerz. Zamyślił się na chwilę. — Jeżeli pan będzie miał nadal sposobność widywania komendanta, to niech pan trzyma się metody odważnego wypowiadania swoich przekonań, choćby były nawet sprzeczne z jego zapatrywaniami. On nie cierpi ludzi układnych i nieszczerych, mimo że paru takich galicyjskich lizusów musi w swoim otoczeniu tolerować. Myślę, że dlatego nie lubi Sikorskiego. A... — Kim jest ów ryc — spytałem. — Znam go mało. Cieszy się przyjaźnią komendanta, podobno dobry oficer. Na mnie robi jednak wrażenie człowieka dość tępego i chwiejnego. Zresztą znając jego pochodzenie, trudno oczekiwać od niego wielkich rzeczy. Krew robi swoje, a on podobno jest synem Czecha, żandarma austriackiego. I Rusinki. Pochodzi bodaj z Brzeżan z Małopolskim. Mogę natomiast panu powinszować, bo komendant był zadowolony z widzenia się z panem. I między innymi rzekł, wybaczy pan szczerość. On się dobrze nadaje do Gdańska. Nie jest żadnym geniuszem, a tym mniej orłem. Ale ja mam już dosyć geniuszów i orłów. A potrzebuję zwyczajnych pracowników. Zresztą ten kniaś z Litwy na pewno kariery nie zrobi. Niech siedzi w Gdańsku i wyładowywuje amerykańską mąkę szybko i sprawnie. To dla niego najodpowiedniejsza czynność, a dla nas pożytek. Książę przerwał na chwilę, jakby szukając słów do tego, co ma mi za chwilę powiedzieć. Komendant polecił mi jednak dopilnować by pan przed wyjazdem do Gdańska zameldował się i w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, i w Sztabie Generalnym. Powiedział wprost. Intuicja nabyta w angielskiej misji wojskowej w Petersburgu ostrzegła, bym tego lakonicznie wypowiedzianego zdania nie bagatelizował. Zaczynałem rozumieć, co oznaczało kula w łeb. A więc Gdańsk. Grof całkowicie podzielał opinię polską w wyborze tego portu. Otrzymałem telegram od kuwera, że rząd niemiecki jest już zawiadomiony o naszym wyjeździe do Gdańska i że pan zwrócił się do mnie, jak i trzej dżentelmeni, których mi pan przedstawił, są członkami misji amerykańskiej. Jeden z paragrafów rozejmu nakładał na Niemców obowiązek ułatwienia aliantom dostaw aprowizacyjnych do Polski, dostarczenia taboru kolejowego i korzystania z urządzeń portowych. Ponieważ Polska nie miała jednak stosunków dyplomatycznych z Niemcami, władze Rzeszy nie zgodziły się na wpuszczenie na teren Niemiec żadnej polskiej organizacji, nawet biura przeładunkowego Ministerstwa Aprowizacji. Wyładunek i dalszy transport siłą rzeczy musiał spoczywać na barkach delegacji amerykańskiej. Praktycznie było to niewykonalne, tak ze względu na brak ludzi, jak i na wiele najróżniejszych zagadnień natury technicznej. Niemcy, sabotując w ten sposób rozejm, uznawali tylko misję amerykańską i słyszeć nie chcieli o wpuszczeniu jakiejkolwiek liczby Polaków na swój teren. Na terenie Polski dystrybucję nadsyłanych przez aliantów towarów minister aprowizacji przekazał Państwowemu Urzędowi Zakupu Artykułów Pierwszej Potrzeby. PUZAPP Państwowej Instytucji Handlowej o bardzo szerokich pełnomocnictwach. Kierowanie tą instytucją powierzono panu Lachertowi. Był to świetny organizator. Doskonały handlowiec, znający się na eksporcie, a przy tym bardzo dzielny i prawy człowiek. Niezbijający przy takich okazjach prywatnej fortuny. Pan Lachert, aż do przewrotu bolszewickiego, był przez wiele lat naczelnym dyrektorem największych w Rosji zakładów włókienniczych Sawy Morozowa w Moskwie. Od pierwszego spotkania pan Lachert zrobił tak na mnie, jak i na pułkowniku GroW. Jak najlepsze wrażenie. Na zebraniach u ministra Minkiewicza mówił krótko i rzeczowo i szybko uzgadniał z nami plan dalszego działania. Grow bardzo się niecierpliwił z powodu zwłoki z naszym odjazdem do Gdańska. Aby nie tracić czasu, poleciłem Wańkowiczowi, by bywał codziennie u Amerykanów i dowiadywał się o terminach nadejścia pierwszych transportów. Raemu, kazałem zaś, by zapoznał się w biurze PUZAPP z ich rachunkowością, gdyż współpracując z nimi uznałem za właściwe przyjęcie systemu księgowości tej instytucji. Sam w tym czasie musiałem odbyć kilka konferencji z wiceministrem spraw zagranicznych, hrabią Władysławem Skrzyńskim, meldować się w sztabie głównym, bywać w prezydium Rady Ministrów, oraz mieć kilka posiedzeń w Ministerstwie Kolei, aby omówić sprawę przydziału wagonów towarowych. Rozejrzawszy się w stosunkach i mając odpowiednie doświadczenie z Nord-Russ, zadecydowałem, że muszę działać samodzielnie, ująć całą organizację w pewne ramy i całkowicie uniezależnić się od ingerencji różnych organów rządowych, które licznie wyrastały niczym grzyby po deszczu. Warszawa tymczasem zaroiła się od przyjezdnych. W holu hotelu europejskiego można było obserwować przeróżne postacie i typy ziemiańskie. Od eleganckich panów z małopolskich, ubranych z wiedeńskich, do solidnych wielkopolan. Pełno też było ziemian z kresów, którzy wnosili z sobą rozmach tamtych ziem. Ziemiaństwo w kongresówce musiało się powodzić dobrze. W południe wszystkie stoliki były zajęte, widać było ogorzałe wiejskie twarze i piękne, ubrylantowane panie. Wydawało się, że żadna ziemianka nie pokazałaby się bez brylantów lub pięknych pereł w uszach. Obserwowałem z zaciekawieniem to dla mnie całkiem nowe, a nieznajome środowisko. Mimo to atmosfera warszawska. Nie na żarty zaczynała mi już ciążyć, dlatego z radością przyjąłem wiadomość, że specjalny wagon dla misji amerykańskiej będzie za dwa dni podstawiony do wyjazdu do Gdańska. Pułkownik Grow tegoż dnia wysłał telegram do dowódcy Okręgu Wojskowego Dancy z zawiadomieniem o naszym przyjeździe i uprzedził w formie rozkazu by niemieckie posterunki graniczne w Iłowie i Zoldau, działdowo, nie robiły żadnych przeszkód w przejeździe misji. Pisane gotykiem Pociągi polskie dochodziły tylko do Mławy. Nasz wagon doczepiono do specjalnej lokomotywy i po pół godzinie jazdy stanęliśmy wieczorem na przystanku kolejowym w Iłowie. Do wagonu wszedł niemiecki konduktor i dwóch uzbrojonych w karabiny żandarmów. Panowie, jesteście misją amerykańską? Spytał konduktor, po czym oznajmił: Mam polecenie odprowadzenia panów do następnej stacji w Zoldau, a tam będą panów oczekiwać oficerowie z kwatery głównej. Po kilku minutach postoju doczepiono nasz wagon do pociągu niemieckiego. Ozwał się gwizd parowozu i ponownie ruszyliśmy w drogę. Z chwilą, gdy pociąg stanął w Zoldau, do naszego wagonu weszło dwóch oficerów niemieckich. Żandarmi stanęli na baczność. — Wozent die amerikanischen oficieren? spytał jeden z nich. Wskazałem na pułkownika Growa. Niemiec zasalutował. — Mam rozkaz, aby panowie udali się ze mną do biura dla sprawdzenia dokumentów. — Burszycz, żachnął się grow, kiedy przetłumaczyłem mu słowa oficera. — Mamy zagwarantowany wolny przejazd przez Niemcy. Proszę mu powiedzieć, że jeżeli chcą sprawdzić nasze dokumenty, to niech ich przełożony zjawi się tutaj osobiście. — Niemiec był nieporuszony... To do mnie nie należy. Wyprężył się jeszcze mocniej. Mam wyraźny rozkaz odprowadzenia panów do komendy. W przeciwnym razie odwieziemy panów niezwłocznie do Iłowa i dalej do Mławy. Nie ma rady, rzekł do mnie Grołów. Nie będziemy wstrzymywać naszej podróży, mając ważniejsze rzeczy do załatwienia niż spieranie się z tym oficerem. Chodźmy. Zwrócił się do pozostałych, wkładając wojskowy płaszcz i przepasując się rzemieniem, na którym zawieszony był wielkiego kalibru kolt. McCormick poszedł za jego przykładem. Koniec odcinka piątego Odcinek szósty Panowie nie mogą iść uzbrojeni. — rzekł rozkazującym tonem oficer. — Przetłumaczyłem to pułkownikowi. — Tell him go to hell with his remarks. — Powiedz mu, żeby się wynosił do diabła ze swoimi uwagami! — krzyknął zirytowany już grow. Przetłumaczyłem to nie bez przyjemności. Oficer się zawahał, powstrzymał się jednak w porę. Otworzył drzwi wagonu, przepuszczając amerykańskich oficerów i nas. Noc była mroźna, niebo roziskrzone. Peron był obstawiony żołnierzami. — Proszę za mną! — rzekł oficer. Szliśmy w milczeniu wąskimi uliczkami. Śnieg skrzypiał pod nogami. Przyjęcie, jakiego doznaliśmy, nie zapowiadało niczego dobrego. Stanęliśmy wreszcie przed ceglanym budynkiem. Przed bramą stała warta. Oficer wprowadził nas do mocno nagrzanego pokoju. Pośrodku stał heblowany stół i parę zydli z takiego samego drzewa. Kilku niemieckich oficerów w płaszczach, przy pałaszach i rewolwerach oraz w czapkach na głowie podniosło się na nasze wejście, salutując w milczeniu. Amerykanie nie odpowiedzieli i nie mieli zamiaru podawania ręki. — Niech pan tłumaczy — rzekł growo. Zwracając się tym razem do Raego, proszę spytać, jakim prawem nas zatrzymano i ciągnie się nas w nocy do ich biura? Dowództwo niemieckie otrzymało wyraźny rozkaz ze sztabu alianckiego, aby nas przepuszczono bez żadnej zwłoki. — My również mamy rozkazy od naszego dowództwa, których musimy się trzymać — rzekł sucho najstarszy rangą niemiecki major — — Proszę o przedstawienie nam dokumentów. — Proszę! — rzekł ze złością Grow, wyjmując swoje dokumenty. To samo uczynił McCormick. — A ci panowie? — rzekł major w naszą stronę po przejrzeniu dokumentów Amerykanów. Wręczyliśmy nasze papiery. — Ci panowie są Polakami. Wobec tego nie mam prawa wpuścić ich na teren Niemiec. Z wyczuwalnym szaden Freudę powiedział Niemiec. Telchem go to hell. Zawołał czerwony już z wściekłości grołowu, co rałe przetłumaczył dosłownie. Dosyć tego, krzyknął Major. Proszę się zachowywać, przyzwoicie Pan rozmawia z niemieckim oficerem. A wy, majorze, rozmawiacie z pułkownikiem Armii Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zrozumiano? — wykrzyknął grow. Proszę mu powiedzieć. Zwrócił się do Raego i spojrzał na zegarek, że teraz jest jedenasta piętnaście w nocy. Daję im pół godziny czasu do namysłu. Jeżeli nadal będą czynili utrudnienia, to wracam do Warszawy. Stamtąd niezwłocznie powiadomię kwatera aliantów w Paryżu o tym skandalicznym zajściu. — A wtedy zobaczymy. — Rzesza niemiecka przyjęła warunki zawieszenia broni? I niedopuszczalna jest samowola byle niemieckich oficerków! I łamanie przez nich zobowiązań! Rawe tłumaczył po mistrzowsku rozkazującym tonem. Wymówione przez niego verschehenzy wywołało plamę gniewu na twarzy majora. Niemcy zesztywnieli. W powietrzu czuć było awanturetem bardziej żegrowy, Niedwuznacznie położył rękę na rękojeści rewolweru. Major zmiarkował się jednak. — Dobrze — powiedział sucho, ale już bez pruskiej buty. — Przepuścimy panów, jeżeli panowie podpiszą zobowiązanie, że nie będą prowadzić żadnej działalności politycznej na terenie Gdańska i nie wezmą udziału w żadnej agitacji — Winnych przekroczenia tego zobowiązania władze niemieckie będą w prawie wydalić z Niemiec w ciągu 24 godzin. Z niemiecką pedanterią druki w wystarczającej ilości były już przygotowane. Ku mojemu zdumieniu Grow wyraził na to zgodę. Jesteśmy misją wojskowo aprowizacyjną, a nie polityczną, powiedział. I chociaż nie mamy obowiązku podpisywania jakichkolwiek zobowiązań wobec władz niemieckich, uczynimy to, by nie przeciągać sprawy. Zaznaczam jednakże, że czynimy to pod przymusem. I przy pierwszym widzeniu z dowódcą okręgu doniosę o całej tej sprawie, majorze. Dla mnie było to tragiczne posunięcie, biorąc pod uwagę instrukcje, jakie otrzymałem w Warszawie, Wybiegające daleko poza zagadnienie aprowizacji. Nie mogłem jednak protestować, by nie wzbudzić podejrzeń Niemców. Nie podpisać znaczyło przekreślić całą moją misję gdańską. Myślałem. Podpisać? To wyrazić zgodę, że przy pierwszej niezręczności Niemcy wyrzucą nas z Gdańska. Nie mając wyjścia, zdecydowałem się na podpisanie dokumentu i z ciężkim sercem poleciłem to samo Bańkowiczowi i Rałemu. Grow usiadł na zydlu i rozkazującym tonem zażądał odpowiedniej ilości krzeseł dla wszystkich członków misji. Niemcy wnieśli jeszcze kilka taboretów, sami pozostali w pozycji stojącej. Wychodząc, pułkownik grow nie dotknął nawet ręką czapki. Po podpisaniu wyszliśmy więc bez pożegnania, mimo że Niemcy czaskali obcasami salutując. Było już dobrze po północy, gdy znaleźliśmy się w wagonie. Niemcy zorientowali się, widać, że nie należy przeciągać struny, bo w kilka minut do naszego wagonu doczepiono brankart bagażowy i parowóz. Odezwał się gwizdek i nasz specjalny pociąg ruszył. Zasypiając, myślałem, jak trudnych mi przyjdzie działać w warunkach. W tym pierwszym zetknięciu zrozumiałem, że Niemcy, upokorzeni przegraną tej wojny, bynajmniej nie kapitulują wyrezygnować z idei Deutschland iberales. Deutschland, Deutschland iberales, iberales in der Welt... A potem nie mniej i równie melodyjną pieśń Wacht am Rhein słyszałem przez pierwsze noce. Śpiewał je tłum zebrany pod naszymi oknami w hotelu Danzigerhof, gdzie ulokowała się misja amerykańska. Po odśpiewaniu tych pieśni kilka razy po kolei Niemcy rozchodzili się na ogół spokojnie. Pojawienie się oficerów w mundurach amerykańskich zwracało powszechną uwagę. — Di Amerikaner! The Amerikaner! Powtarzano sobie z pewnym podziwem, by zaraz potem robić nam na każdym kroku trudności z typową pruską butą. Buta ta jednak znikała natychmiast po wręczeniu napiwku. Pułkownik Grow zażądał niezwłocznego widzenia się z dowódcą okręgu wojskowego przysłany do hotelu Leutnant Karnat, zawiózł nas do Oberkomando. Przyjął nas herr general Leutnant von Malachowski. Jego nazwisko przyjąłem bez zdziwienia, mając w pamięci tylu rosyjskich generałów z niemieckimi z kolei nazwiskami. Spotkanie miało charakter oschły i bardzo formalny. Generał przyjął nas w swoim gabinecie przy pałaszu i rewolwerze i z czapką na głowie. Amerykanie weszli również w czapkach. Obie strony zasalutowały, nie podając sobie ręki. Różnica w mustrze była jednak szalona. Generał oznajmił zwięźle, że otrzymał już rozkaz od swojego dowództwa, by udzielić pomocy misji amerykańskiej w granicach warunków rozejmu. Wymawiane przez niego słowo Waffenstillstand zabrzmiało sucho i wrogo. Pułkownik Grow w dość ostrej formie zakomunikował generałowi o incydencie w Działdowie. — Mam nadzieję, że to się więcej nie powtórzy — dokończył twardo. — Nie mamy zamiaru przekraczać warunków rozejmu. Ale mamy prawo żądać wypełniania przez panów swoich zobowiązań i nie mieszania się do naszych spraw wewnętrznych. Generał von Malachowski przyjął to milczeniem. Wyznaczyłem jako oficera łącznikowego lejtnanta Karnata. Proszę we wszystkich sprawach zwracać się do niego. Odparł. Nasza rozmowa się skończyła. Obie strony przyłożyły ręce do czapek i bez słowa pożegnania, tak z jednej, jak i z drugiej strony, opuściliśmy niemieckie dowództwo. W drodze do hotelu Grow rozkazującym tonem, zwrócił się do Karnata, by niezwłocznie sprowadził do Danzigerhof, kapitana portu, bo chciał objechać port motorówką i obejrzeć miejsca przewidziane na wyładunek. — Jawol! — — odparł służbiście Karnat. Był to rosły mężczyzna o sympatycznym wyrazie twarzy. Rozumiał trochę po angielsku i zrobił na mnie dobre wrażenie. — Locen komandant kapitan Curzy Zenke. Już od dwudziestu lat był głównym pilotem portu gdańskiego. Jego gorzała od wiatru twarz... Z siwą, spiczastą brodą i szarymi, przenikliwymi oczyma świadczyła, że większość swojego życia spędził na świeżym powietrzu. Była to twarz energicznego i odpowiedzialnego człowieka. Łatwo było się z nim dogadać i porozumieć, co dla mnie było niezwykle ważne. Od niego zależało bowiem nie tylko wprowadzenie statków do portu, ale i odpowiednie ich rozmieszczenie przy nadbrzeżach. Na jego głowie spoczywała również odpowiedzialność za dźwigi i inne urządzenia portowe. Kapitan w czasie krótkiej odprawy w hotelu od razu dobrze usposobił mnie do siebie. Po odprawie wyszliśmy pod jego przewodnictwem na miasto. Dzień był słoneczny. Minęliśmy Store i na Langgasse ujrzałem ten jedyny w swoim rodzaju ratusz, z wysoką, smukłą wieżą, na której szczycie widać było złoconą postać polskiego króla Zygmunta III. Ogarnęło mnie wzruszenie, gdy patrzyłem na tę postać, wskazującą na historyczną przynależność tego miasta do Polski. Przechodząc przez Langermarkt, z podziwem spojrzałem na fasadę Artushofu. Na stare upiększone dziwnym barokiem gdańskie domy, które zbudowano za czasów panowania Rzeczypospolitej. Poczułem ostrą świadomość krzywdy, taką, jak okradziony doznaje na widok swojej własności w rękach złodzieja. Ze wstrętem spojrzałem na spacerujących Niemców. Przez Green Store. Wyszliśmy nad brzeg Motławy i tu oniemiałem z zachwytu. Nad wodą, jakby zastygłe w swojej dawnej świetności trzymały straż, wysokie, wąskie spichrze, z których nie jeden pamiętał zapewne czasy Kazimierza Wielkiego. Zwisał jak żuraw nad wodą Krantor, a na błękitnym tle zimowego nieba odcinały się dachy i wieżyce zaśnieżonego miasta. Na przystani tuż koło Greenestowar czekała na nas motorówka. Port był już wymarły. Po prawej stronie stały zakotwiczone pancerniki Beowulf i Szczytin. Szare, rozbrojone, ale nadal groźne. Na brzegu, na kształt cielsk ogromnych rekinów leżały pocięte kadłuby łodzi podwodnych. Jak widmo przesunął się czarny statek na którego burcie wielkimi, białymi literami odbijał napis Armistis. Dojeżdżając do ujścia Wisły na wysokości fortów, skręciliśmy w lewo w długi, sztucznie wykopany basen wolno portu. Port był pusty. Po obydwu stronach widać było magazyny rozmieszczone wzdłuż torów kolejowych i zwisające nad wodą Szare kontury dźwigów i kranów. Podjechaliśmy do brzegu i stanęliśmy na kamiennym molu. Uprzedzając myśli Groła, wyjąłem notes i zacząłem notować odpowiedzi kapitana Zenkę. Koniec odcinka szóstego. Odcinek siódmy. Sukonnym ryłomo, — W kałacznej riatnie suicja! — Czyli handlując suknem, nie sprzedawaj kołaczy, — mówi stare rosyjskie przysłowie. Szczęśliwie nie odnosiło się do mnie. Obejmując placówkę w Gdańsku, ja, rolnik, nie byłem jednak nowicjuszem, tak w sprawach handlowych, jak i żeglugowych. Na wyraźne żądanie ojca, który chciałbym, stopniowo zastępował go w jego rozlicznych interesach — Ukończyłem kursy ekonomiczne w Cesarskiej Szkole Handlowej, zyskując sobie wśród moich kolegów z liceum miano Kupiczeskowo Czeskowo Innowierca. Praktykę nabyłem w towarzystwie braci Nobel. W czasie mego dyrektorstwa w Nord-Rus nieraz miałem możliwość zajrzenia za kulisy żeglugi, odwiedzając często porty w Helsingforsie albo i wyborgu. Dlatego z miejsca zorientowałem się w trudnościach, które mnie w Gdańsku czekają. Port wolnocłowy był za mały i w razie liczby statku większej od ośmiu wyładunek musiałby się odbywać w innych miejscach portu wewnętrznego, leżących w górę rzeki, jak w tu lub jeszcze dalej Kaiserhafen. Uznałem więc, że bez pomocy odpowiedniej firmy spedycyjnej Sami nie damy sobie rady. Sytuację pogarszał jeszcze niejasny kontrakt na dostawę żywności do Polski podpisany przez Paderewskiego. Wszystko tam było mgliste i ogólnikowe, zgodnie z rosyjskim powiedzeniem Patom, się. Z miejsca można się więc było zorientować, że ludzie przygotowujący ten kontrakt z ramienia Paderewskiego mało byli obznajomieni z handlem morskim i nie mieli pojęcia o shippingu. Nie znając możliwości wyładunkowych portów bałtyckich, a szczególnie Gdańska, zgodzili się na zabójczą klauzulę zobowiązującą rząd polski do wyładowania każdego statku bez względu na jego pojemność w ciągu trzech dni od momentu zacumowania przy nadbrzeżu. Za każdą następną dobę rząd polski zobowiązał się do zapłacenia Amerykanom tytułem kary jednego dolara o tony rejestrowej statku. Port Gdański należał do upośledzonych portów bałtyckich. Rząd Rzeszy z niewiadomych względów trzymał Gdańsk w cieniu. Kosztem Gdańska rozrosły się inne porty bałtyckie, przede wszystkim Szczecin. Nawet Memel, Kłajpeda. Był pod względem urządzeń portowych lepiej wyposażony od Gdańska. Niezależnie od powierzenia wyładunku firmie spedytorskiej, nie chciałem oddać kontroli nad wyładowanymi towarami w ręce Niemców. Czekało mnie więc stworzenie własnego biura w porcie w oparciu o zamieszkałych w Gdańsku Polaków kaszubów i spośród nich wybrać kontrolerów. Wreszcie, last. But not least. Była sprawa taboru kolejowego. Niemcy mogli zgodzić się na przewóz ładunków swoim taborem tylko do stacji granicznej w Iłowie. Przy takiej interpretacji zobowiązań rozejmu bylibyśmy zmuszeni podstawić na tej stacji odpowiednią liczbę wagonów i przeładowywać towary z wagonów niemieckich do polskich. Żadnych umów, ani konwencji kolejowej z Niemcami nie było... I nie mogło być, gdyż Tytus Filipowicz, pełniący czas jakiś funkcję szefa dyplomacji, w patriotycznym geście, samowolnym i głupim wydalił przedstawiciela Niemiec, hrabiego Kesselera z Polski, zrywając tym samym jakiekolwiek kontakty dyplomatyczne z Rzeszą. Wiedziałem, że stan polskiego taboru, a szczególnie parowozów, był rozpaczliwy. Wojna gorzała na wszystkich granicach. Cały tabor był pochłonięty przewozem i dostawami dla wojska. Czy można było w tych warunkach oczekiwać regularnego podstawienia wagonów do przeładunków i łobie? W jaki sposób na małej stacyjce można by przeładować takie towary jak mąka lub konserwy, bez narażenia się na rozkradzenie, zanim dojdą do miejsca przeznaczenia? Myśli te trapiły mnie przez cały czas powrotu do hotelu. Nazajutrz miało być posiedzenie w gdańskiej dyrekcji kolejowej z udziałem wojska i przedstawicieli firm maklerskich oraz żeglugi rzecznej i administracji portowej. Po kolacji zmęczony pesymistycznymi rozważaniami zaproponowałem Witoldowi Wańkowiczowi małą przechadzkę po mieście. Noc była cicha, łagodna, jak to bywa przed odwilżą. Miasto nadal było pokryte śniegiem. Przeszliśmy przez Langgasse, by zapuścić się na wąskie uliczki Starego Miasta. Znaleźliśmy się na Frauengasse. Na niebo wtoczył się księżyc. Staliśmy zapatrzeni w urok tego miejsca. Po obydwóch stronach ulicy wznosiły się wąskie, trzypiętrowe, barokowe domy Patrycjatu Gdańskiego. Światło księżycowe oświecało na domach misterne rzeźby koronkowe. Łamało się na ich powierzchni, rzucając głębokie, czarne cienie, które tym widoczniej uwypuklały piękno architektury. Przypomniałem sobie Rygę i uniwersyteckie lata tam spędzone, lata trudne i wymagające wysiłku. Nie dam się, pomyślałem z determinacją i jakby spłynęła na mnie młodzieńcza energia z tamtych lat. Jak w Rydze nocą cisza panowała nad miastem i jak w Rydze ozwały się zegary miejskie, wybijając jedenastą. W tejże chwili z wieży tumu Mariackiego ozwał się głos dzwonów, wygrywający ową przepiękną muzykę gdańskiego hejnału. Nie dam się! Pomyślałem jeszcze raz. Szczęście sprzyjało mi nadal. W Wielkiej Sali Gdańskiej Dyrekcji Kolei powitał nas tajny radca Zejring i przedstawił obecnym przedstawicielom niemieckich władz wojskowych, administracji portowej, żeglugi rzecznej i panu Benkemu, konsulowi szwedzkiemu, a zarazem współwłaścicielowi dużej firmy maklerskiej i spedycyjnej Benke, And Sieg. Tajny radca Zejring był to poważny, godny pan z siwiejącą, dobrze wypielęgnowaną brodą. Po wzajemnym przedstawieniu poprosił, abym powtórzył moje nazwisko. — Nazwisko pańskie jest mi dobrze znane — powiedział. — Nieraz brałem udział w międzynarodowych zjazdach i konwencjach kolejowych — i tam poznałem Excellence von Jalowiecki. Czy to czasem nie pański krewny? Nawet bliski, odrzekłem. To mój ojciec, którego niestety straciłem w zeszłym roku. Bardzo mi przyjemnie poznać jego syna. Jednocześnie współczuję panu, jego śmierć to wielka strata. Ojciec pański był świetnym znawcą zagadnień kolejowych. Był to prawdziwie szczęśliwy zbieg okoliczności. Zejring stał się dla mnie nad wyraz przyjazny i jemu ja to poniekąd zawdzięczam, że niejedną trudną do załatwienia sprawę udało mi się dzięki jego pomocy rozwiązać pomyślnie. Pierwszym punktem obrad była sprawa przydzielenia wagonów. Major z komendantury wojskowej upierał się, że Niemcy są zobowiązani jedynie do dostarczenia taboru kolejowego w granicach Niemiec, to jest do stacji granicznej Iłowo, a tam towary należy przeładowywać do wagonów polskich. Wyjaśniłem, że napotka to wielkie trudności i że w obecnym stanie przeładunek na małej stacyjce Iłowo jest zgoła niemożliwy. To ostatecznie możemy wpuścić wagony polskie do stacji Zoldał, by tam dokonywać przeładunku. Ustępował nieznacznie Major. W takim przypadku będziemy zmuszeni prosić Panów o zezwolenie naszym urzędnikom i kontrolerom na pobyt stały Zoldał. Wyjaśniłem. Nein. Das ist doch unmöglich. To niemożliwe. Major aż podczerwieniał, wykrzykując, że jest to niemożliwe. Wobec tego zaproponowałem, by przyjąć zasadę rotacji wagonów polskich i niemieckich z tym, że wagony niemieckie przejadą bez przeładunku na terytorium polskie, a potem w określonym terminie będą zwrócone dyrekcji gdańskiej. Zejrink, który do tego czasu milczał, poparł moją propozycję. Po długich targach stanęło na tym, że dla pierwszego transportu Polska wyśle 40 wagonów a następnie dyrekcja Gdańska użyczy swoich wagonów, które Polacy zobowiązują się zwrócić w terminie dwóch tygodni. Następną sprawą było zawarcie umowy na przeładunek towarów ze statków do wagonów, do składów lub na barki. Konsul Benke, władający świetnie angielskim, miał już przygotowane stawki. Porównując stawki firmy Benke und Sieg Zebranymi uprzednio przez Wańkowicza stawkami kilku mniejszych firm wybraliśmy tę starą i cieszącą się, doskonałą reputacją poważną firmę. Na moją decyzję wpłynął również fakt, że tak Bękę jak i Zik należeli do starego patrycjatu gdańskiego, a nie byli napływowymi prusakami. Sprawę spływu towarów barkami trzeba było odłożyć, gdyż przedstawiciele żeglugi rzecznej... Nie mogli podać nam stawek za wynajęcie berlinek i holowania ich w górę rzeki. Uzgodniliśmy jednak, że holowniki gdańskie będą dopływały do przystani rzecznej w Nieszawie, a dalsze holowanie będzie należeć do strony polskiej. Amerykanie brali raczej bierny udział w tych pertraktacjach, ograniczając się do zadawania od czasu do czasu pytań. Tłumaczem był Rałę lub Wańkowicz. Po zakończonych obradach sporządziliśmy umowy z gdańską dyrekcją kolei oraz z firmą Benke und ZIG. Umowy te podpisał pułkownik Grov i ja. Nie spodziewałem się tak szybkiego i pomyślnego załatwienia spraw. Amerykanie byli w świetnych humorach, kiedy po obradach udaliśmy się do restauracji Ratzkeller. Mnie trapiła jeszcze jedna sprawa. Wyszukanie polskiego personelu. Pułkownik Rowe parokrotnie prosił mnie, bym możliwie unikał kontaktu z Polakami zamieszkałymi na terenie Gdańska, a nawet doradzał, byśmy między sobą starali się mówić po angielsku. Złą przysługę zrobilibyście panowie, dając powód Niemcom do wydalenia was z Gdańska. Mamy ważniejsze cele zażegnać głód w waszym kraju i nie dopuścić do rozruchów na tym tle. Byłoby to tylko na rękę Niemcom i ich bolszewickim sojusznikom. Z drugiej jednak strony zgadzał się ze mną, że w biurze misji należałoby zatrudniać Polaków mówiących dobrze po niemiecku, gdyż tak jak ja Niemcom nie dowierzał i nie chciał powierzać im kontroli rozładunku statków i przeładunku towarów do wagonów. Swoje słuszne uwagi kończył jednak stwierdzeniem. — Zresztą daję panu pod tym względem wolną rękę. Pan jest odpowiedzialny za wszystko. My służymy tylko pomocą. Niech więc pan sam się głowi, by wszystko było okej. Okay. Rzeczywiście, łamałem sobie głowę, jak skontaktować się z działaczami kaszubskimi lub zamieszkałymi w Gdańsku członkami Wielkopolskiej Rady Ludowej tak by nie wzbudzić podejrzenia Niemców. Oni tylko mogli pomóc mi przy werbunku godnych zaufania ludzi. W Warszawie poinformowano mnie, że przedstawicielem Wielkopolskiej Rady Ludowej jest dr Wybicki z rodziny autora hymnu narodowego, który jednak znajduje się pod stałym nadzorem niemieckiej policji. W końcu obmyśliłem plan, by udać się do Wybickiego zupełnie otwarcie, jako do lekarza, z chwilą, gdy przekonam Niemców, że nie jestem zainteresowany w jakiejkolwiek propolskiej agitacji. Jadąc do Gdańska, jako dokument osobisty miałem paszport wydany przez władze niemieckie na Litwie. Figurowałem tam jako licin, a przy tym obdarowano mnie tytułem Treichera. Poinformowałem wobec tego recepcję hotelową, że w przypadku zapytań o moją osobę, portierzy powinni wiedzieć, że jestem Litwinem powołanym przez Amerykanów jako członek neutralny do ich misji. Na dowód pokazałem mój paszport litewski. Manewr był dobry. Koniec odcinka siódmego. Odcinek ósmy. Oczywiście, jedną z pierwszych osób poinformowanych przez portierów był porusznik Karnat. Już nazajutrz zwrócił się do mnie per herbaron. Dzięki temu uznałem, że posądzenia mnie o agitację polityczną upadły. Herleutnant zwróciłem się do Karnata Będąc z Litwinem, nie znam tutajszych stosunków i ludzi, a misja powinna mieć swojego lekarza. — W Warszawie zarekomendowano nam jako doktora Wisser Doktor Wybicki. — Pewnego doktora Wybickiego. — Zechce więc pan odnaleźć jego adres i pójść ze mną, aby się z nim w tej sprawie rozmówić? — Przyglądałem się uważnie Karnatowi, czy nazwisko Wybickiego nie wywoła na nim jakiegoś wrażenia, ale on się zupełnie nie przejął moim poleceniem. Wobec tego udałem się wieczorem w towarzystwie Karnata do mieszkania doktora Wybickiego, prosząc uprzednio pułkownika Growa, by polecił Karnatowi stawić się u niego w byle jakiej sprawie niezwłocznie po zapoznaniu mnie z doktorem. Dzwoniliśmy dosyć długo. Nikt nam nie otwierał. Dopiero po pewnym czasie usłyszeliśmy kroki i głos ze środka spytał Was węschenzy? — Czego sobie pan życzy? — Jestem leutnant Karnat. Mam do pana interes. Czy pan jest doktorem Wybickim? — Tak jest. Ozwał się wystraszony głos. Drzwi się otworzyły. W sieni stał wysoki pan w średnim wieku, wyraźnie zaniepokojony wizytą niemieckiego oficera. — To jest herbaron von Jalowiecki z misji amerykańskiej. Przedstawił mnie karnat, który ma do pana sprawę. — Panie doktorze, — rzekłem, — polecono nam pana jako lekarza i chciałbym się z panem rozmówić szczegółowo. Specjalnie położyłem nacisk na słowo szczegółowo, by karnat odniósł wrażenie, że moja wizyta będzie trwała dłużej, co do warunków ewentualnej pańskiej opieki lekarskiej nad misją. — Jeżeli pan doktor nie zechce przyjąć naszej propozycji, to prosiłbym bardzo o udzielenie mi przynajmniej tym razem porady lekarskiej. Na twarzy karnata pojawił się grymas zniecierpliwienia. — Czy jestem panu jeszcze potrzebny, panie baronie? — stuknął obsesami. — Pułkownik grow ma do mnie sprawę. Pozostawszy sam na sam z doktorem Wybickim w dalszym ciągu rozmawiałem z nim po niemiecku. Dopiero gdy zaprosił mnie do swojego gabinetu, odezwałem się ku jego zdumieniu po polsku. Mówiłem jednak półgłosem, aby nas ktoś nie podsłuchał. Zakomunikowałem mu cel mojej wizyty. — Miałem pański adres — rzekłem, ale rozmyślnie przybyłem do pana oficjalnie w towarzystwie oficera łącznikowego. Lepiej działać jawnie i nie narażać ani pana, ani siebie — Doktor Wybicki wiedział już o mnie tyle, by nie bać się prowokacji i poinformował mnie, że jest śledzony przez Geheim Policaj i obawia się aresztowania. Dwóch pozostałych członków Rady Ludowej, doktor Kierski i doktor Kręcki, w ogóle nie nocują w domu, lecz ukrywają się w prywatnych mieszkaniach. Pański manewr był świetny, powiedział. Sądzę, że nawet poprawi znacznie moją pozycję. Niemcy raczej będą się wstrzymywać od aresztowania doktora zaangażowanego przez misję amerykańską. Wyjaśniłem doktorowi, że na razie głównym moim celem jest zwerbowanie odpowiedniego personelu portowego i biurowego. Doktor obiecał mi natychmiastową pomoc i nazajutrz miał się skontaktować z działaczami kaszubskimi. Umówiłem się z doktorem, że na zewnątrz będziemy rozmawiali tylko w języku niemieckim. Kandydaci mają również być uprzedzeni, że ja po polsku nie umiem i znam tylko język niemiecki. Doktor Wybicki spytał mnie, czy chciałbym spotkać się z doktorem Kręckim i doktorem Kierskim. Na razie wolałem nie narażać się na podejrzenia Geheimpolizei. Z drugiej strony, zależało mi, aby ich poznać, a szczególnie doktora Kręckiego, który, jak zorientowałem się w Warszawie, był w stałym kontakcie z ludnością kaszubską. jak nikt inny był poinformowany o ludziach i stosunkach. Uradziliśmy w końcu, że spotkam doktora Kręckiego w oddziale banku spółek zarobkowych na Kolenmarkt i że wejdę z nim jednocześnie do gabinetu dyrektora oddziału. Na zakończenie ustaliliśmy, że kandydaci do pracy mają przynosić z sobą listy polecające napisane w języku niemieckim i podpisane przez doktora lub doktora Kierskiego, który w oczach władz niemieckich był mniej skompromitowany od doktora Kręckiego i pełnił w Gdańsku nadal funkcję dyrektora oddziału Poznańskiego Banku Kwilecki i Potocki. Pułkownik Groowo chciał jak najprędzej wrócić do Warszawy, gdyż Zdańska nie mógł się porozumieć z Paryżem, gdzie mieściło się główne biuro huwera. Nie wiedzieliśmy nic o terminach przybycia pierwszych statków, a czas nabił. Postanowiłem pojechać z nim razem, powierzając Wańkowiczowi przyjęcie kandydatów. Witold, jak zauważyłem, znał się dobrze na ludziach i miałem do niego pełne zaufanie. Z góry wyjaśniłem mu, że należy naszych pracowników dobrze opłacać i wymagać. Uważałem zawsze, że nie ma gorszej taktyki niż oszczędzanie na płacy. W Gdańsku obmyśliłem już cały plan przewozu towarów Łom Polski, który chciałem przedstawić Minkiewiczowi i za jednym zamachem zorganizować nasze ekspozytury w Polsce. Znając już sytuację w Gdańsku, zdecydowałem odciąć naszą organizację od wszelkich instytucji biurokratycznych, by niepotrzebnie nie paraliżowały nam pracy. Z tej racji postanowiłem założyć własne przedstawicielstwo przy Państwowym Urzędzie Zakupów. Przeczuwając również, że przewóz żywności przez wygłodzony kraj i często przez okolice, gdzie nadal grasowały uzbrojone bandy, może być narażony na rabunki, postanowiłem zorganizować w Mławie naszą placówkę z odpowiednią liczbą konwojentów, którzy ochranialiby pociągi przed napadami. Po naradzie z Wańkowiczem opracowałem także system faktur, by nie tracić kontroli nad towarami, zanim dotrą do miejsca przeznaczenia. Pomysł ten, który postanowiłem przedstawić w Warszawie, okazał się bardzo praktyczny. Przez cały czas naszej pracy w Gdańsku i przesyłce ładunków około sześciu ze statków i dziesiątków tysięcy ton nie mieliśmy ani jednego wypadku zgubienia nie tylko wagonu, ale worka lub skrzyni z towarem. Pomysł ten spodobał się również Amerykanom, którzy tę wynalezioną przeze mnie metodę wprowadzili do portu nowojorskiego. Podróż do Warszawy zajęła sporo czasu. Nasz wagon, który stał dotąd na bocznicy kolejowej, doczepiono do pociągu pasażerskiego idącego nad Czew, Malbork-Działdowo do Iłowa. Stamtąd musieliśmy przesiąść się na pociąg do muławy I po oczekiwaniach dopiero koło 11 rano znaleźliśmy się w Warszawie. Grof udał się do Pałacu Błękitnego, siedziby misji, a ja do Hotelu Europejskiego. Nazajutrz po rozmowie z Minkiewiczem udałem się do Ministerstwa Kolei, gdzie zaakceptowano moje dość samowolnie ustalone w Gdańsku warunki obrotu wagonami. Ministerstwo obiecało mi również oddanie do dyspozycji misji jednego wagonu sypialnego, który będzie kursował w miarę potrzeby, Między Warszawą a Gdańskiem cztery razy w tygodniu, zabierając tylko osoby z mojego lub pułkownika Growa upoważnienia. Była to ze strony Ministerstwa Kolei Wielka względem naszej misji Kurtuazja. Minister Minkiewicz polecił jak najszybsze uruchomienie łączności telefonicznej z naszym biurem w Gdańsku. Na kierownika naszej filii w Warszawie wyznaczyłem Oskara Winczę. Ziemianina z powiatu święciańskiego, ożenionego z moją kuzynką. Był to świetny wybór. Oskar Wincza. Miał za sobą ukończone studia na Uniwersytecie Petersburskim. Był systematyczny, pracowity i cieszył się jak najlepszą opinią. Dałem mu wolną rękę w zaangażowaniu pomocnika i pracowników biurowych. Pomocnikiem jego został pan Janusz Łoś późniejszy wybitny znawca handlu zbożem i jeden z dyrektorów warszawskiej kooperatywy rolniczej. Na kierownika placówki granicznej w Mławie zaangażowałem z rekomendacji ministra Minkiewicza, młodego, dzielnego człowieka, którym okazał się pan Ratomskim. Panu Ratomskiemu poleciłem nie tylko zorganizowanie placówki, ale i rekrutację konwojentów, dając mu instrukcję, by angażował głównie młodzież ziemiańską z kresów. Po naradzie z nim doszedłem do przekonania o konieczności ich uzbrojenia. Udałem się w tym celu do ministra spraw wewnętrznych, pana Stanisława Wojciechowskiego, który przyjął mnie bardzo przyjaźnie i wysłuchawszy o co chodzi, bez zwłoki wydał rozkaz przydzielenia naszej placówce dwudziestu karabinów i tyluż rewolwerów policyjnych. Muszę przyznać, że w owym czasie wszyscy bez wyjątku okazywali mi daleko idącą pomoc. Sejm nie okrzepu jeszcze na tyle, by panowie posłowie mogli prowadzić swoje intrygi. Pozostawała jeszcze jedna delikatna kwestia. Będąc w Warszawie, odbyłem konferencję z ministrem Minkiewiczem i pułkownikiem Groowem, w sprawie przydzielenia pewnej ilości żywności, głównie mąki i zboża w ziarnie, ludności Gdańska. Minkiewicz całkowicie podzielał moje zdanie, aby do Gdańska nie przybywać z gołymi rękami, lecz starać się gdańszczan usposobić do nas przychylnie. Krow nie zgłaszał sprzeciwu. Po powrocie do Gdańska zaprosiłem prezydenta miasta, Zama, do hotelu Danzigerhof. Przybył on niechętnie, oczekiwał pierwszej wizyty z naszej strony. Dowiedziawszy się jednak, o co chodzi, zrzucił pruską pychę i stawił się na oznaczoną godzinę. Herr Oberbürgermeister Sam był to wysoki, kostyczny mężczyzna. Twarz miał pokiereszowaną bliznami. Zapewne w czasie studiów uniwersyteckich należał do któregoś z burszenszaftów. Znając psychologię pruską, postanowiłem być przyjacielsko-twardy, to jest unikać drobnych zadrażnień, ale w chwilach stanowczych walić, jak to mówią, w łeb. Trzymałem się tej taktyki przez cały czas mojego pobytu w Gdańsku i dzięki temu potrafiłem jakoś dać sobie radę z Niemcami, a nawet zyskać wśród nich ludzi przyjaznych. Zaprosiłem Zama na kolację do Kelleru. Zam... Będąc głową miasta i personą Grata Berlina, zapewne dbając o swoją popularność, obawiał się oficjalnie występować w naszym towarzystwie. Był to bowiem nie gdańszczanin, lecz prusak. Metr do Herr Lautenbacher, którego już dobrze poznałem, dał nam do dyspozycji oddzielny gabinet, którym na kominku wesoło czaskał ogień. Dowiedziałem się, co Oberbürgermeister najchętniej pije i poleciłem, aby taki alkohol podano nam do stołu. Zam siedział początkowo sztywny, ale po paru kieliszkach rozkrochmalił się i zaczęliśmy przypominać sobie dawne pieśni burszowskie. W poufałej atmosferze obiecałem przydzielić ludności gdańska część artykułów żywnościowych, aby upewnić, że Polska nie ma żadnych wrogich zamiarów, natomiast chce jak najzgodniejszej współpracy. Postawiłem przy tym zamowi ultimatum, aby takie oświadczenie było niezwłocznie ogłoszone w gdańskich gazetach. Dodałem do tego jeszcze jeden warunek. Ukrócenie codziennych, wrogich demonstracji przed naszym hotelem. Zupełnie rozumiem uczucia patriotyczne ludności niemieckiej. Ale takie głośne manifestowanie na pewno nie przyczyni się do wytworzenia przyjacielskich stosunków między Gdańskiem a jej sąsiadem. Ostrzegłem prezydenta. Koniec odcinka ósmego